Tak jest, a ponieważ dzisiaj będziemy przeskakiwać po różnych obszarach, dlatego z doświadczeń NDE przeniesiemy się na chwilę do Rosji, gdzie już jak nieraz mówiliśmy, nieustannie trwają poszukiwania legendarnego śnieżnego człowieka. Przypomnę, że tym mianem określa się istotę rzadkiego przedstawiciela nadczyselnych, który według rosyjskich prymatologów może zamieszkiwać niedostępne rejony kraju, o czym świadczą liczne doniesienia i ślady. W latach 50. wskutek licznych doniesień o dziwnych człowiekokształtnych istotach widzianych na Syberii, północnych rubieżach europejskiej części Rosji oraz w paśmie Pamiru zorganizowano specjalną ekspedycję, która na ostatnim z wymienionych obszarów poszukiwała śladów tych stworzeń.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 W 1967 roku Roger Patterson i Robert Giblin filmowani nad rzeką Klamath w Kalifornii zagadkową istotę. Słynny na cały świat film przedstawia legendarną wielką stopę amerykański odpowiednik śniżnego człowieka, który przemyka szybko po drugiej stronie rzeki, nad którą właśnie trafili Patterson i Giblin. W pewnym momencie odwraca się i widać jego twarz. Jak mówili autorzy, w najbliższym punkcie znajdował się w odległości 10 metrów.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 Dość dobrze skomentował to William Lee z Meksykańskiej Akademii Nauk, który zauważył, że obiekt ten nie był w żaden sposób materialny, dlatego że nie widać, aby naruszał unoszącą się nad yy, wulkanem chmurę yy, pyłu. Prawa jest bardzo popularna i nie wszyscy zgadzają się z tym, że za obserwację obiektu odpowiada jedynie jakaś tam skaza. Ostatnie doniesienie może wydać się nieco zaskakujące. Otóż 11 października tego roku pracownik pewnego zakładu w północnej części yy, Województwa łódzkiego zauważył przez okno dziwny obiekt i, co ciekawe, sfilmował go telefonem komórkowym. Materiał, oczywiście, jest w dosyć słabej jakości, wygląda jednak bardzo ciekawie. Czekamy na dalsze szczegóły tej sprawy. Nagranie przedstawia jasny obiekt unoszący się na niedużej wysokości w pobliżu budynku, gdzie pracował mężczyzna. Świadek wykluczył, żeby.